Dzień dobry. Witam Państwa na wykładzie zatytułowanym Zagadnienia kultury popularnej i masowej. Na uprzednich zajęciach rozmawialiśmy o teorii Zygmunta Freuda oraz wykorzystaniu jej do badania kultury popularnej, m.in. do badania filmu. Jako przykład może tutaj posłużyć, mogą tutaj posłużyć badania Slavoja Ziszka, które miałem przyjemność zaprezentować Państwu na ostatnim Wykład. Na naszej platformie modlowej zamieściłem również dla Państwa wykład dotyczący ludologii, czyli teorii zajmującej się badaniem gier, ze szczególnym uwzględnieniem gier komputerowych. Ten temat był również rozwinięty na wykładzie dotyczącym gier komputerowych w Polsce. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać o początkach fenomenu kultury masowej o początkach tego zjawiska oraz zastanowić się, zaprezentować Państwu również pierwsze teorie kultury masowej, pierwsze sposoby konceptualizowania tego zjawiska. Kultura masowa jest kulturą, która rozwinęła się w XIX i XX wieku. Oczywiście wiąże się to z nową formacją społeczną, która w tym okresie pojawiła się. Chodzi tutaj o społeczeństwo przemysłowe i industrializacji. Najprościej rzecz biorąc, można zdefiniować kulturę masową jako kulturę tworzoną z wykorzystaniem techniki przemysłowej i sprzedawaną dla zysku. Debata nad kulturą masową właściwie toczyła się już w XIX wieku, ale zintensyfikowała się w latach 20. i 30. XX wieku. Oczywiście, początek XX wieku wiąże się również z upowszechnieniem i rozwojem przemysłu oraz z pojawieniem się nowych wynalazków, które tradycyjnie utożsamiamy z kulturą masową. Takich wynalazków jak kino, radio, no i oczywiście masowa taśmowa produkcja i konsumpcja dóbr. Przemysłowa produkcja kultury problematyzuje dotychczasowe Koncepcje dotyczące roli kultury i sztuki w społeczeństwie. Dlatego też większość badaczy i intelektualistów tego okresu krytykowała to nowe zjawisko, pokazując, że jest ono wytworem sztucznym, wytworem komercyjnym. Tutaj można przywołać chociażby nazwisko Waltera Benjamina, który stwierdził, że taka reprodukowana i sztucznie wytwarzana kultura nie ma aury, która, która otaczała na przykład dzieła sztuki, które były wyjątkowe, niepowtarzalne, niemożliwe dość często do, do dokładnego skopiowania. Z drugiej strony lęk przed kulturą masową wiązał się również z wykorzystaniem mas mediów, z potencjalną możliwością wykorzystania mas mediów do wpajania i narzucania ideologii. Obawy przed manipulacją i wykorzystaniem nowych wówczas mas mediów, takich jak radio i kino, rodząca się telewizja, wiązały się przede wszystkim z reżimami, z potencjalną możliwością wykorzystania ich przez reżimę, Totalitarne, co właściwie się działo, gdyby nie radio, gdyby nie propaganda w formie filmów wyświetlanych w kinie. Władza hitlerowska czy totalitaryzm rosyjski prawdopodobnie tak silnie, tak mocno by się nie, nie, nie upowszechnił. Dlatego też ten lęk przed manipulacyjnym charakterem mediów masowych, i przed perswazyjnym charakterem samej kultury masowej był często widoczny w pierwszych teoriach kultury masowej. Tutaj warto w ramach takiej dygresji dodać, że należy odróżniać kulturę masową od kultury popularnej. Kultura masowa, teoria kultury masowej i sam termin kategoria kultury masowej postrzega zjawisko kultury wytwarzanej przemysłowo bardzo negatywnie, o czym jeszcze będę mówił. Natomiast kultura popularna, to, ta kategoria pojawiła się w drugiej połowie XX wieku na gruncie brytyjskich studiów kulturowych, nie ma już takiego pejoratywnego charakteru i nie podchodzi do tego, do tego zjawiska z tak dużymi obawami czy krytycyzmem, jak właśnie te pierwsze teorie, o których dzisiaj będę mówił. Początki teorii kultury masowej wiążą się również z wyodrębnieniem pewnych tematów czy pewnych zagadnień, które były bardzo często poruszane przez intelektualistów tego okresu. Można tutaj wyodrębnić takie trzy zasadnicze płaszczyzny czy trzy zasadnicze obszary refleksji intelektualnej nad kulturą masową. Pierwszy obszar dotyczył tego, skąd wywodzi się kultura masowa, czyli refleksji nad tym, jaka jest geneza tego zjawiska, czy to zjawisko jest wytworem sztucznym, narzuconym, czy wręcz przeciwnie, wytwarzanym, wytwarzanym oddolnie. Drugi obszar zagadnień związanych z teorią pierwszymi teoriami kultury masowej, dotyczył wpływu komercjalizacji i industrializacji na kulturę. Tu oczywiście pojawiały się pewne problemy związane z kulturą konsumpcyjną, tak, czy z narodzeniem się też społeczeństwa konsumpcyjnego, z kulturą, która zaczyna być kierowana czy rządzona nie kryteriami wartości etycznych czy moralnych, a kryteriami rynkowymi. To oczywiście budzi kontrowersje, budzi również obawy, że kryteria rynkowe zaczną dominować nad kryteriami jakościowymi. No i trzeci obszar, który tutaj możemy zaobserwować, to rozważania analizy dotyczące ideologicznej roli kultury masowej. Przede wszystkim obawiano się tego, że kultura masowa no, lub nawet jak niektórzy badacze twierdzili wprost, może być narzędziem indoktrynacji, zaszczepiania pewnych poglądów politycznych, społecznych, do czego często właśnie w przypadku faszyzmu mas media, przejaw oczywiście kultury masowej, były, były wykorzystywane. Jednym z pierwszych badaczy, który poważnie zaczął zajmować się problemem kultury masowej, był hiszpański intelektualista, socjolog Jose Ortega Igacet. Gasset swoje rozważania nad tym nowym zjawiskiem, nowym oczywiście w jego czasach, ujął w takim krytycznym eseju w publikacji zatytułowanej Bunt Mas. Problem kultury masowej badacz postrzega wielowymiarowo, ale zwraca uwagę, że jest on ściśle skorelowany z pewnymi zjawiskami społecznymi i demograficznymi. Jako pierwsze zjawisko demograficzne związane z wyłonieniem się czy z ukonstytuowaniem się kultury masowej, to oczywiście bezprecedensowy przyrost ludności. Według Ortegi Gasseta, według badań, które prowadził, od VI wieku do roku 1800 ludność Europy nie przekroczyła nigdy 180 milionów osób. Natomiast w okresie między rokiem 1800 a 1914 ludność Europy wzrosła do 460 milionów osób. Mamy tu praktycznie dwu i półkrotny wzrost liczby ludności, w przeciągu praktycznie 100 lat. Ten bezprecedensowy przyrost populacji na kontynencie europejskim jest według Ortegi Gazeta jednym z czynników, który wpływa, stymuluje rozwój kultury masowej. Innym czynnikiem, na który zwraca uwagę badacz, jest urbanizacja, czyli rozwój wielkich miast przemysłowych i powiązana z urbanizacją aglomerację, którą Ortega i y Gasset określa również mianem przepełnienia. Jak ujmuje to hiszpański intelektualista w buncie Mast, miasta pełne są ludzi, domy pełne są mieszkańców, hotele pełne są gości, pociągi pełne są podróżnych, kawiarnie pełne są konsumentów, promenady pełne są spacerowiczów, gabinety przejęć znanych lekarzy pełne są pacjentów, sale widowiskowe, o ile przedstawienie nie jest zrobione na poczekaniu, nie jest improwizacją, pełne są widzów. Plaże pełne są zażywających kąpieli. To, co kiedyś nie sta stanowiło żadnego problemu, a mianowicie znalezienie miejsca, obecnie zaczyna być powodem niekończących się kłopotów. W cytacie tym oczywiście możemy zaobserwować zjawisko przepełnienia. E, miejsce zaczyna być problemem. Pojawia się e, duża liczba ludzi, masy, tłumy, które zamieszkują duże aglomeracje miejskie. Według Ortegi Gazeta to zjawisko jest oczywiście nowym zjawiskiem. O ile wcześniej masy istniały, to jednak nie były zaglomerowane, nie były skoncentrowane w jednym miejscu. Raczej mieliśmy do czynienia ze społeczeństwem, które żyło w rozproszonych gromadach, w małych ośrodkach wiejskich. Natomiast społeczeństwo masowe zaczyna koncentrować się w wielkich, industrialnych miastach. To powoduje, że tłum staje się zjawiskiem widocznym, staje się zjawiskiem obserwowalnym, staje się zjawiskiem codziennym. Masy ludzi według Igaseta zuniformizowane, bo oczywiście tutaj badacz podchodzi do tego krytycznie, uważa, że to są zuniformizowane masy, niczym nie wyróżniające się z pospolite zaczynają być takim dominującym krajobrazem miejskim. I oczywiście u tego badacza również możemy zaobserwować lęk przed masami. To, to niektórzy intelektualiści wiążą przed lękiem, przed hiperdemokracją. Masy zaczynają wywierać coraz większy nacisk na politykę, na społeczeństwo, co może skutkować tym, że będą narzucać swoje aspiracje i swoje upodobania, kreować rzeczywistość. Jak ujmuje to socjolog, do chwili obecnej dla chwili obecnej charakterystyczne jest to, że umysły przeciętne i banalne, wiedząc o swojej przeciętności i banalności, mają czelność domagać się prawa do bycia przeciętnymi i banalnymi i do narzucania tych cech wszystkim innym. Według Ortegi i Gasseta epoka początków XX wieku charakteryzuje się wyłonieniem się człowieka masowego, konstytuowaniem się człowieka masowego, człowieka, który charakteryzuje się przeciętnym, banalnym gustem, preferencjami, jest leniwy, jest roszczeniowy nie odczuwa żadnej wdzięczności e, e, za to, e, e, w jakich warunkach żyje, w, jak, w jakim społeczeństwie e, funkcjonuje. E, według badacza jest to oczywiście powiązane z tym, że człowiek przeciętny, e, e, masowy zyskuje bardzo duży potencjał ekonomiczny. E, dzięki przemysłowi e, e, ludzie tacy mogą łatwo sobie radzić z problemami materialnymi. Przestają one być tak dokuczliwe i tak wymagające, jak miało to miejsce we wcześniejszych epokach. I dlatego też według badacza życie zaczyna się takim masom jawić jako pozbawione trudności i problemów. Natomiast wcześniej w historii grupy, społeczne, z których masy się wywodziły, zazwyczaj żyły w życiu pełnym znoju, pełnym fizycznych wyrzeczeń i ekonomicznych problemów. Tutaj oczywiście zasadniczą rolę odegrały trzy czynniki. Liberalna demokracja, nauka i industrializacja. Sprawiły one, że przeciętny człowiek znalazł się w dogodnej sytuacji, w której nie funkcjonował Uprzednio, czyli powstały właściwie warunki społeczno-kulturowo-gospodarcze, które sprzyjają pojawianiu się człowieka masowego, sprzyjają rozwojowi anonimowych, pospolitych mas. Jest to świat społeczny, który nie stawia żadnych przeszkód, barier, a co z tym związane rozleniwia i jednocześnie rozbudza pragnienie. Analizując psychologię człowieka, człowieka masowego Ortega i Gasset zauważa, że mamy tutaj do czynienia ze swobodną ekspansją życiowych żądań i potrzeb połączoną z brakiem poczucia wdzięczności. Według, według badacza są to masy, tworzą ludzie, którzy nie interesują się niczym poza własnym dobrobytem. Można powiedzieć, że można przyrównać to do psychiki rozpieszczonego dziecka, do takiej postawy roszczeniowej, która tylko domaga się czegoś, natomiast nie jest skłonna wywiązywać się ze, ze, ze zobowiązań na rzecz społeczeństwa. I częściowo za ten problem Ortega i Gasset wini. Wychowanie współczesnych ludzi, wychowanie dzieci. Dziecko tak wychowane, jak mówi badacz, nie ma okazji doświadczać granic własnych możliwości. Chronione przed jakimikolwiek ograniczeniami zewnętrznymi, przed każdym zderzeniem z innym, dochodzi do przekonania, że żyje samo na świecie, przyzwyczajając się zarazem do nieniczenia się z innymi, a zwłaszcza do nieuwzględniania tego, że może być ktoś od niego ważniejszy, czy względem niego nadrzędny. Tak jak wspominałem, kultura masowa również była utożsamiana z nową formacją społeczną, a mianowicie ze społeczeństwem industrialnym, które również określane było mianem społeczeństwa masowego. Wielu badaczy, socjologów i e, intelektualistów zwracało uwagę, że w społeczeństwie takim powstają nowe formy e, integracji społecznej, e, a Dotychczasowe formy, doty, do, dotychczas funkcjonujące wartości i sposoby y, socjalizacji y, ulegają nieuchronnie y, entropii. Y, industrializacja i urbanizacja, według krytycznie nastawionych intelektualistów, y, była y, y, również skutkiem alienacji. Społeczeństwo masowe oczywiście było, y, y, składało się z dużych grup, ludności z dużych populacji, jak powiedział już Ortega i Gasset, zaglomerowanych na małych, relatywnie małych przestrzeniach. Niemniej jednak więzi, jakie funkcjonowały między tymi ludźmi, miały charakter naskórkowy. Nie były to tak silne, tak mocne i tak trwałe więzi, jak w społeczeństwie tradycyjnym lub w, epok w epokach uprzednich. Dlatego też pojawiła się koncepcja, społeczeństwa zatomizowanego. Społeczeństwo masowe, twierdzili niektórzy socjologowie, to ludzie zatomizowani, pozostający w przypadkowych i naskórkowych kontaktach. Znikają tutaj tradycyjne więzi społeczne. Jednostka w coraz większym stopniu musi polegać na samej sobie. Nie ma możliwości jak uprzednio, jak w uprzednich epokach polegania na Wspólnocie. Tradycyjne formy wspólnotowości w społeczeństwie masowym zanikają. Upadek, upadek dotyka organizacji pośredniczących, takich jak na przykład wieś, rodzina czy kościół. Jednostka zaczyna żyć w anonimowej masie innych, składającej się z innych anonimowych jednostek, z którymi wchodzi w przypadkowe lub mało istotne mało istotne kontakty. No taka sytuacja grozi wręcz rozpadem społeczeństwa lub odpowiedzialna jest, jak część socjologów twierdziła, za patologię i pojawianie się negatywnych zjawisk społecznych. Stwierdza, że w takich wielkich aglomeracjach miejskich obcy obracali się tu wśród obcych. W tłumie, jak wiadomo, łatwo się ukryć ale też trudno znaleźć swoje miejsce. Przez wszystkich uznane, niepodawane wątpliwość, zapewnione na przyszłość. Człowiek jawił się drugim ludziom tylko fragmentem własnej osoby, tylko fragmenty owych drugich, znając z oglądu. Co gorsza, do zdarzenia, od zdarzenia do zdarzenia, jedni drudzy zastępowali innych drugich, także każda aprobata, jak, jakkolwiek cząstkowa, była ograniczona miejscem i czasem. Być może wiążąca dla jednych, drugich, ale bynajmniej nie dla innych. Wreszcie anonimowość sprzyja oszustwu, a już w każdym wypadku pozbawia pewności, że się ofiarą oszustwa nie padło. Gdy spotkania są ulotne, łatwo stroić się w cudze piórka, udawać, że się jest kimś innym niż, je, niż się jest naprawdę. I jak wtedy odróżnić prawdę od udawania? I co to w ogóle znaczy, że jest się kimś e, naprawdę? I dalej kontynuuje ba Bauman. Wszędobylska obecność obcych była nieustannie powtarzaną lekcją poglądową ulotności własnej osobowości. Jeśli tak łatwo pozory, o pozory i o pomylenie pozorów z rzeczywistością, jeżeli pozory zmieniać się mogą od jednej sytuacji do drugiej, jak odpowiedzieć na pytanie, kim jestem ja sam? E, oczywiście Zygmunt Bauman akurat wiąże tą problematykę z problematyką osobowości, niemniej jednak doskonale ilustruje ona anonimowość bytu w, masowego, w masowych populacjach w społeczeństwie industrialnym. Kulturą takiego społeczeństwa oczywiście staje się kultura masowa, która zaczyna być kulturą sprowadzoną do najniższego mianownika. Gdy wszystkie gusta mają być zaspokojone, poziom kultury siłą rzeczy musi się obniżyć. Oczywiście Staje się to również dużym problemem, bo kultura masowa zaczyna być wykorzystywana przez instytucje, agendy rządowe, e, różnego rodzaju ideologie, jako narzędzie perswazji, manipulacji, e, które służy coraz głębszej, coraz bardziej intensywnej i systematycznej eksploatacji e, ludzi. E, jak twierdzą niektórzy badacze, e, tak pojmowana kultura masowa zaczyna być narzędziem kapitalizmu, które ma służyć zniewoleniu coraz większych grup społecznych, podporządkowaniu ich panującemu porządkowi ekonomicznemu. Kultury masowej i kapitalizmu doskonale oddaje słynna książka Daniela Bella Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, w której to autor w szczególności koncentruje się na analizie Zjawiska y, przeobrażeń związanych z pojawieniem się konsumpcji, przeobrażeń dotyczących, y, y, godzących poniekąd właśnie w ideologię i y, y, religijność protestacką. Tutaj oczywiście Bell nawiązuje do innego, słynnego socjologa Maxa Webera, który zaproponował alternatywną koncepcję genezy kapitalizmu, w swojej słynnej pracy Etyka protestancka i duch kapitalizmu zauważył, że kapitalizm jest systemem, który wyewoluował z pewnych poglądów i przekonań protestanckich. Według Maxa Webera istotne było tutaj przeświadczenie określane, często mianem aktu predestynacji, taki dogmat, który dość powszechnie pojawiał się w kulturze protestanckiej, a predestynacji zakładał, że Bóg już stwarzając świat określił dokładnie, kto będzie przeznaczony do zbawienia i kto będzie przeznaczony do wiecznego potępienia. Czyli jest to wiara w taki skrajny, skrajny determinizm, takie skrajne fatum. Niemniej jednak ten dogmat przy, przyczynił się do wyewoluowania ciekawego światopoglądu. Otóż część protestantów, niektóre od mamy, protestantyzmu zaczęły uważać, że skoro Bóg wybrał pewną grupę ludzi już na początku świata, skoro mamy pewną elitarną grupę osób uprzywilejowanych, to nie tylko będziemy się powodzić po śmierci, nie tylko będą błogosławieni, i raju dalej, ale również będziemy się powodzić za życiem, czyli upowszechnia się w tych kulturach Taki, taki prosty pogląd, że ludzie bogaci, ludzie, którzy opływają w dostatki, którym niczego nie brakuje na ziemi, to są ludzie, to są ludzie wy, wybrani przez Boga. W związku z tym pojawia się też silne nastawienie społeczne, właśnie na bogacenie się, na dążenie do gromadzenia jak największej ilości kapitału, co można określić mianem etyki pracy i opóźnionej gratyfikacji, czyli można powiedzieć innymi słowami oszczędzania i, i ciężkiej, ciężkiej pracy. Protestanci uważali na przykład czas zabawy, czas rozrywki za czas stracony. To czas pracy zbliża do Boga, czego widocznym przejawem są oczywiście pieniądze. Czyli tutaj mamy pewną taką transcendentalną wizję kapitalizmu. Pieniądze dla protestantów nie miały tylko znaczenia stricte no, przyziemnego, takiego powszedniego, ale miały również znaczenie metafizyczne, boskie. Potwierdzały, że dana osoba została wybrana, wybrana przez Boga. No I według Daniela Bela, ta etyka pracy i opóźnionej gratyfikacji zaczyna być w latach, w początkowych latach XX wieku silnie podważana właśnie przez konsumpcję masową. Bell stwierdza, że konsumpcja masowa powstała dzięki przede wszystkim rewolucji technicznej, wszystkim, głównie upowszechnieniu się i zastosowaniu szerokiemu zastosowaniu energii elektrycznej, ale z drugiej strony również kładzie duży nacisk na takie wynalazki, no, można powiedzieć, że trochę socjotechniczne do pewnego stopnia. Z jednej strony jest to taśma produkcyjna, która wpływa i y, pozwala na produkcję tanich y, samochodów. Z drugiej strony jest to rozwój i racjonalizacja sprzedaży, rozwój marketingu. No i z trzeciej strony, trzecim takim aspektem jest rozwój y, sprzedaży, y, sprzedaży ratami. Taśma produkcyjna sprawia, że w Stanach Zjednoczonych pojawia się duża ilość tanich samochodów. Tutaj trzeba pamiętać, że dzięki fabrykom Forda, dzięki tej masowej produkcji, Stany Zjednoczone były pierwszym krajem, w którym zwykły robotnik jeszcze w latach przedwojennych, przed II wojną światową, mógł sobie pozwolić na kupno samochodu. Upowszechnienie się samochodów z kolei likwidowało izolacjonizm, sprzyjało poznawaniu, podróżom, rozwijaniu szerszych horyzon horyzontów, ale przede wszystkim, jak zauważa Bell, samochód zniwelował skutki małnesteczkowej represyjności, czyli właśnie tej, tej Narzuconej niejako odgórnie przez społeczeństwo etyki pracy i opóźnionej gratyfikacji. Ta mała miastoczkowa represyjność głównie opierała się na niemożności uniknięcia konsekwencji niewłaściwego zachowania. Dzięki samochodom młodzież mogła na przykład podróżować do odległych miast czy miejscowości i tam się dobrze bawić, nie ryzykując tym, że zostaną w jakiś sposób napiętnowani przez społeczność miasteczka, w którym, czy, czy miejscowości, w, którym, w której mieszkają. Oczywiście tutaj istotną rolę odegrały również inne wynalazki, takie jak na przykład kino. Film stał się swego rodzaju oknem na świat, źródłem nowych wzorców, zachowań, również zachowań seksualnych. Pojawiają się także zachowania alternatywne wobec dominujących w danej społeczności wzorców kulturowych. No i oczywiście upowszechnienie się tej kultury konsumpcyjnej, poniekąd właśnie sprzeczności, które tutaj się pojawiają w stosunku do tej etyki protestanckiej, wiążą się również z rozwojem reklamy. Reklama oczywiście fizycznie niejako przeobraża oblicza miast, niesie swego rodzaju oczarowanie, uwodzi zmysły, rozbudza pożądanie. Istotne zaczyna być tutaj to, co wizualne, to, co pokazywane, no, poniekąd powierzchowne. Ale do, z drugiej strony dochodzi tutaj do dowartościowania tej wizualnej strony życia. W świecie, w którym dochodzi do bardzo dużej ilości zmian, kiedy ten tradycyjny światopogląd protestancki przestaje już się sprawdzać, Reklama staje się również takim mechanizmem oswajającym, pozwala się oswoić z szybko zmieniającym się światem, e, oczywiście jest zintegrowana z takim nowo powstającym tym samochodowym społeczeństwem e, no, mobilnym i staje się takim drogowskazem, który też pokazuje jak żyć, tak? uczy nowego stylu życia, uczy tego co ma być, co jest pożądane, do czego trzeba trzeba dążyć. Oczywiście konsumpcja opiera się w zasadniczej mierze na, na wydawaniu pieniędzy, tak, co, co, co tutaj stoi w jawnej sprzeczności z tą protestancką, protestancką słynną protestancką oszczędnością. Pojawiają się takie zjawiska jak kredyt, który pozwala mi, mimo braku środków, konsumować, więc nie muszę już ciężko pracować i długo oszczędzać, tylko właściwie mogę relatywnie swobodnie poddać się, poddać się urokom, urokom konsumpcji. Niemniej jednak według Daniela Bella pojawiają się tutaj nieredukowalne sprzeczności, gdyż z jednej strony kapitalizm wymaga tej etyki protestanckiej, na przykład w pracy kierownik danej instytucji wymaga że tego od swoich pracowników, żeby pracowali oni rzetelnie, ciężko, licząc właśnie na na premie, tak, na dodatki i tak dalej. Z drugiej strony można powiedzieć jako po pracy po pracy ci sami obywatele, ci sami członkowie społeczeństwa są namawiani do zupełnie innego stylu życia, czyli do konsumowania różnego rodzaju dóbr materialnych, co oczywiście tworzy tutaj nieredukowalne, nieredukowalne sprzeczności i swego rodzaju schizofreniczność. Jak ujmuje to badacz, z jednej strony korporacje oczekują od jednostki ciężkiej pracy, robienia kariery, zgody na opóźnioną gratyfikację, czyli pragną, by stała się członkiem organizacji. Z drugiej strony zaś wytwory i rozrywki proponowane przez korporacje skłaniają ludzi do używania natychmiastowych przyjemności, pozwalania sobie. W dzień masz być przyzwoitym człowiekiem, w nocy latawca. Na tym ma polegać samorealizacja. W rozważaniach Daniela Bela wyraźnie widać, że kultura masowa jest pewnym zagrożeniem dla ustalonego tradycyjnego porządku i światopoglądu. Z tej perspektywy kultura masowa nie jest tylko i wyłącznie zagrożeniem dla standardów kultury wysokiej ale w coraz większym stopniu zagraża również innym formacjom kulturowym. Tutaj przede wszystkim chodzi o relacje między kulturą masową a kulturą ludową. Przez wielu badaczy kultura ludowa postrzegana była jako pewien przejaw autentyzmu, jako kultura tworzona oddolnie przez daną społeczność, przez daną grupę, i zaspokajająca potrzeby tej grupy, wyrastająca z autentycznego doświadczenia kulturowego tej grupy. E, jednym z pierwszych badaczy, który zwrócił uwagę na ten problem był e, teoretyk kultury masowej e, Dwight MacDonald, który stwierdza, sztuka ludowa wyra wyrastała samorzutnie od dołu, stanowiła spontaniczny lokalny wyraz upodobań ludu, który ją kształtował dla swoich potrzeb na ogół bez oglądania się na wyższą kulturę. Kultura masowa jest narzucona odgórnie. Fabrykują ją technicy wynajęci przez ludzi biznesu. Jej odbiorcy są biernymi spożywcami. Udział ich ogranicza się do wyboru między kupnem albo odmową kupna. I dalej, sztuka ludowa była własną instytucją ludu. Prywatnym ogródkiem oddzielonym murami od wielkiego formalnego parku wyższej kultury panów, Natomiast kultura masowa rozwala mur, mur, udostępniając masom skażoną formę wyższej kultury i staje się przez to narzędziem politycznej dominacji. Tutaj wyraźnie widać, że kultura masowa zaczyna być postrzegana jako w pewien sposób wypaczona kalka kultury wysokiej, taka można powiedzieć zwulgaryzowana wersja kultury wysokiej, właśnie od doświadczenia ludzkiego. Czyli można tutaj jeszcze raz podkreślić, że kultura ludowa jest tą kulturą autentyczną, jest ekspresją jakiejś społeczności dorastającą z jej doświadczenia, natomiast kultura masowa jest w tym kontekście postrzegana jako sztuczny wytwór, sterowany oczywiście zasadami ekonomicznymi, biznesowymi, marketingowymi, Narzucane, narzucane niejako podgórne. Oczywiście pojawia się tutaj pytanie, dlaczego w takim razie ta społeczność, której narzuca się kulturę masową, nie, nie odrzuca tej formy, nie, nie dystansuje się do nich. I według jaka Pani wynika to z tego, że kultura masowa posługuje się łatwymi, prostymi przesłankami, Funkami, które, formami, które są łatwo przyswajalne, które są przyjemne, które bazują na naszych, można powiedzieć, najniższych instynktach i w Magdowalcy odwołuje się do prawa Greszana, i prawa tego oczywiście z ekonomii stwierdzam następującą rzecz dobra sztuka współzawodniczy przez czy poważny interew współzawodniczo z handlowymi formułkami. Cała przewaga jest po jednej stronie. Zdaje mi się, że prawo Greszawa działa zarówno, kiedy chodzi o obiekt monet, jak w kulturze. Zła moneta wypycha dobro, bo łatwiej zrozumieć i więcej z niej przyjemności. Ta właśnie przystępność zapewnia Kiczowi duży rynek i zarazem utrzymuje go na niskim poziomie, czyli podkreśla McDonald's tutaj w swoim wystąpieniu ten negatywny wymiar kultury masowej to zagrożenie dla, dla kultury ludowej, jaki z niej wpłynie jej nie no nie i oczywiście, oczywiście liczowatość. Jak twierdzą teoretycy kultury masowej, takie cechy wynikają w dużej mierze ze sposobu produkcji, jaki upowszechnia się w nowym społeczeństwie, czyli produkcji masowej, opartej na tworzeniu zestandaryzowanych, zuniformizowanych produktów za pomocą najczęściej produkcji taśmowej. Z jednej strony skutkuje to tym, że wcześniej niedostępne towary stają się dostępne dla zwykłych ludzi, nie tylko za, nie są już tutaj wyłącznie zarezerwowane dla elity. Ale z drugiej strony sprawia to, że ten model produkcji taśmowej przenosi się z fabryk, które produkują wytwory kultury materialnej również na produkcję kulturową, czego na przykład dobrym przykładem może być chociażby Hollywood, gdzie mamy przemysł filmowy, również niemalże wytwarzany taśmowo na bazie pewnych określonych standardów. Czyli innymi słowy dotyczy to nie tylko dziedzin związanych z przemysłem, ale wszystkich płaszczyzn kulturowych. Doskonale oddaje to Alvin i Heidi Toffler, stwierdzając, nawet struktura wewnętrzna orkiestry była lustrzanym odbiciem fabryki. Najpierw orkiestra symfoniczna nie miała kierownika, albo zwyczajowo kierowali nią po kolei poszczególni muzycy. Później, dokładnie tak samo jak dla robotników w fabryce lub urzędników zbiurokratyzowanej instytucji, muzyków przydzielano do oddzielnych zespołów, czyli sekcji instrumentalnych. Przy czym każdy z artystów miał swój wkład w ostateczny produkt, czyli wykonanie utworu. Każdy podlegał ogólnej koordynacji ze strony menadżera, dyrygenta. Instytucja ta sprzedawała swe wytwory na rynku dla odbiorcy masowego, uzupełniając ostatnio swoją produkcję jeszcze płytami, Gramofonowymi taśmami, kasetami. Tak narodziła się fabryka muzyki. Oczywiście to określenie możemy odnieść również do innych dziedzin kultury. Powstaje w ten sposób kultura, którą charakteryzują takie cechy jak standaryzacja, sformalizowanie, powtarzalność, powierzchowność natychmiastowa przyjemność, oferowanie natychmiastowej przyjemności kosztem intelektualnego namysłu, kultura, która preferuje wygodę i eskapizm, no i oczywiście według krytyków kultury masowej jest to kultura sztuczna i trywialna. Ci sami badacze stwierdzają również, że kształtuje to określoną publiczność kultury masowej. Czyli tworzy, właściwie jest to kultura, która jest skierowana do biernych konsumentów, jak już wcześniej wspomnieliśmy, skłonnych do poddawania się manipulacji, bezbronnych wobec fałszywych przyjemności kultury masowej, a jednocześnie emocjonalnie i uczuciowo pustych, zmanipulowanych, poddanych, poddanych oddziaływaniu, negatywnemu oddziaływaniu kultury masowej. Niektórzy badacze, między innymi McDonald, twierdzili, że pewną odpowiedzią, czy jak gdyby szansą ucieczki przed tym problemem jest awangarda artystyczna. Jawi się ona właśnie jako taka pozostałość autentycznej kultury, kultury wynikającej z autentycznych doświadczeń, no i przede wszystkim kultury niezależnej niezależnej od rynku, w pewien sposób odpornej na eskalację czy, czy inwazję kapitalistycznego sposobu produkcji. W powojennej refleksji dotyczącej kultury masowej pojawiło się również nowe spojrzenie czy też perspektywa utożsamiająca zjawi zjawisko kultury masowej z kulturą amerykańską. Zaczęło się mówić o amerykanizacji kultury, kultury europejskiej, ale również kultury światowej. USA stały się krajem, w którym najbardziej rozwinęła się kultura masowa. Jednocześnie formy tej kultury masowej w istotny sposób zaczęły kształtować kulturę globalną. Na przykład amerykańskie gwiazdy filmowe czy muzyczne stały się no, wzorcami, celebrytami, których znał, które były znane powszechnie na całym świecie. Hollywood tworzyło produkty, filmy, które również sprzedawane były globalnie. Prawdopodobnie ta sytuacja w niewielkim stopniu zmieniła się do dzisiaj. Nadal najwięcej gwiazd, ta fabryka gwiazd, hollywoodska fabryka gwiazd działa, funkcjonuje i jest no, najbardziej rozpoznawalną e, e, e, globalnie wytwórnią e, wielkich e, kinowych e, hitów. E, kultura amerykańska zaczęła szczególnie silnie oddziaływać e, na e, kulturę globalną i na kulturę europejską e, po II wojnie światowej i wówczas e, e, e, pojawiły się e, pierwsze obawy związane właśnie z tym no, zbyt dużym, jak twierdzili niektórzy krytyczcy, wpływem amerykańskiej kultury na, na y, y, kultury narodowe europejskie. Przede wszystkim pojawiły się obawy przed populizmem. Zauważono, że, podkreślano, że ta kultura amerykańska obniża standardy kulturowe i jest wpływem czy przejawem wpływu mas na społeczeństwo. To masy zaczynają decydować jak wygląda kultura, a nie jak do tej pory elity. Co oczywiście wiąże się z różnymi przemianami społecznymi. Oczywiście amerykańska kultura masowa duży nacisk kładła na demokratyzację tej, swoich, swoich wytworów, powszechną dostępność. No, poniekąd wpisywało się to w pewną ideologię kapitalistyczną, ale z drugiej strony po II wojnie światowej mamy do czynienia z coraz większym bogaceniem się klasy robotniczej, co zaczyna być postrzegane przez klasę średnią jako zagrożenie. Wręcz ta klasa, klasa średnia zaczyna czuć się, no, można powiedzieć, do pewnego stopnia niepewnie, co jeszcze oczywiście podsycają, podsyca kontekst zimnej wojny, tak komunizmu, który czali się za żelazną, żelazną kulty, kurtyną, niebezpieczeństwa buntu robotników. Stąd ta krytyka kultury masowej jednocześnie wiąże się z pewną, z, jednocześnie odzwierciedla pewne obawy społeczne i, i, i zagrożenia, które odczuwali przedstawiciele niektórych grup społecznych. Intelektualiści tamtych czasów podnosili również problem wpływu, destrukcyjnego wpływu kultury amerykańskiej, masowej kultury amerykańskiej, nie tylko na rdzenną kulturę na przykład angielską, jak podkreślał George Orwell, amerykanizacja niesie zagrożenie dla kultury angielskiej, ale niszczy również społeczność robotniczą. I tutaj warto kilka słów, w kilku słowach scharakteryzować poglądy, Brytyjczyków na kulturę robotniczą dominującą jeszcze w tamtych powojennych latach. Otóż dość powszechnie postrzegano robotników jako grupę, która dziedziczyła pozytywne aspekty i wartości kultury wiejskiej, kultury ludowej. Dlatego też uważano robotników za kulturę, która jest kulturą autentyczną, podzielającą wspólne wartości moralne, kulturę, która w naturalny sposób jest solidaryzowana. Podobnym duchu wypowiadał się również jeden z pierwszych e, kulturoznawców, e, Nestorów Brytyjskich Studiów Kulturowych, Richard e, Hogarth, który piętnował e, wpływ e, kultury e, amerykańskiej masowej na e, robotników, e, na społeczność robotniczą. Zauważył on, że młode pokolenia robotników wyrastają pod wpływem uroku filmów ho hollywoodzkich są zafascynowani tandetnymi kryminałami, muzyką z szaf grających i to sprawia, że robotnicy zatracają swoją autentyczność, swoje korzenie i swoją kulturową tożsamość. Pozwolę sobie zacytować tutaj dłuższy fragment, w którym, w którym Hogarth oddaje swoje obawy. Mleczne koktajl bary przez okropność pseudonowoczesnych ozdóbek, przez krzykliwą pretensjonalność od pierwszego wejrzenia wskazują na upadek estetyczny, tak kompletny, że w porównaniu z nim wnętrza niektórych ubogich domów, z których pochodzą klienci, wydają się emanować tradycją równie szacowną i kulturalną, co XVIII-wieczny dom miejski. Większość klientów stanowią chłopcy między 15 a 20 rokiem życia, pozujący na amerykańską niedbałość. W luźnych marynarkach o szerokich klapach. W szerokich spodniach i krawatach w obrazki. Większość z nich nie może sobie pozwolić na kilka mlecznych koktajli z, z, z rzędu. Zamawiają więc filiżankę herbaty i przez godzinę lub dwie, a to jest główny cel przyjścia, pchają miedziaka za miedziakiem w autentyczny gramofon elektryczny. Do wyboru jest y, zwykle około tuzina płyt. Przyciska się guzik i z, numer, y, z numerkiem wybranego tytułu według spisu utworu. Płyty, jak się wydaje, wymieniane są co dwa tygodnie przez firmę, która je wypożycza. Niemal wszystkie są amerykańskie, niektóre melodie łatwo wpadają u pucho. Wszystko, wszystkie zostały odpowiednio przygotowane do prezentacji, także charakteryzują je aktualnie popularny rytm. Dźwięk można nastawiać na cały regulator, także na natężenie głosu wystarczyłoby do wypełnienia sali balowej, a co dopiero pomieszczenia będącego początkowo sklepem przy głównej ulicy. Młodzieńcy podrzucają jedno ramię albo spoglądają równie tragicznie jak Humphrey Bogart z wysokości stołków e, barowych. E, w porównaniu z Pabem za rogu wszystko to stanowi szczególnie wątłą i bladą formę rozrywki, rodzaj duchowego butwienia wśród zapachów gotowanego mleka. Wielu klientów, jak wskazują ich ubrania, fryzury, wyraz twarzy, w dużym stopniu żyje w mitycznym świecie składającym się z kilku prostych elementów, które oni biorą za elementy życia amerykańskiego. Tutaj oczywiście wyraźnie widać krytykę Hogarta wyrażoną w stosunku do tych nowych amerykańskich form, które destrukcyjnie wpływają na stare formy, takie jak przywoływany bar z za rogu, tak? taki bar robotniczy z tradycjami zakorzeniony w pewien sposób w historii tej. Grupy, grupy społecznej. Te rozrywki amerykańskie jawią się jako właśnie takie oderwane, sztuczne, nieprawdziwe, no i oczywiście będące automatycznie zagrożeniem dla tradycyjnych praktyk kulturowych. Z drugiej jednak strony problemem takich twierdzeń czy teorii, jak koncepcja zaprezentowana przez Hogarta, jest fakt pomijania w swoich wypowiedziach czy charakterystykach poglądów czy preferencji samych robotników. Właściwie można powiedzieć, że tutaj intelektualiści obserwują robotników, nie pytając ich tak naprawdę, co nimi kieruje, jakie przesłanki nimi, nimi rządzą, jak, sami, jak oni sami odbierają kulturę, kulturę masową. Pomijało się tutaj fakt, że kultura masowa oferowała robotnikom nowy sposób odbioru. Filmy amerykańskie pokazywały postacie, z którymi przedstawiciele klasy robotniczej mogli łatwo się utożsamić, pokazywały, w pewien sposób upodmiotawiały te postacie, bo w filmie angielskim robotnik oglądał świat jako w pewien sposób widz, nie mógł się utożsamić z tą rzeczywistością, bo zazwyczaj robotnicy w tych filmach byli przedstawiani, portretowani jako klasa podporządkowana, co było często podkreślane. Ta hierarchia była bardzo widoczna. Natomiast film amerykański daje możliwość spojrzenia podmiotowego, nie, nie spojrzenia właśnie z tej perspektywy bycia podporządkowanym. Bohaterem takich filmów często był zwykły człowiek, robotnik, przedstawiciel, przedstawiciel zwykłej kultury robotniczej. Tym samym właściwie można powiedzieć, że filmy amerykańskie dawały robotnikom możliwość pewnej emancypacji. Stawały się miejscem upodmiotowienia, doszukiwania się swojej godności, ale również pokazywały nowe miejsce tej klasy w społeczeństwie. Innymi słowy, w rozważaniach, które krytykowały nową kulturę, zabrakło poglądów, które, które dostrzegały podmiotowość robotników. Robotnicy też Partycypują w jakiś sposób w kulturze, w jakiś sposób ją przetwarzają. Nie są bierni, ale aktywni w swoim odbiorze, odbiorze kultury masowej. Można powiedzieć, że młodzież konsumuje style dostarczane przez, przez przemysł kulturowy, ale robi to w sposób aktywny, często odwołując się do własnych wyobrażeń i doświadczeń. I tutaj pojawia się już zapowiedź nowego sposobu widzenia kultury masowej, czy tej kultury wytwarzanej przemysłowo, który później stanie się podstawą badań brytyjskich studiów kulturowych, które podnoszą właśnie tę kwestię upodmiotowiającego spojrzenia, które zauważają, że nie można mówić o biernych masach, że każdy odbiorca. W pewien, sposób jest, w pewien sposób jest aktywny. W związku z tym kultura masowa przestaje być tu postrzegana bardzo, tak bardzo negatywnie w tych pierwszych teoriach, natomiast podkreśla się fakt możliwości emancypacji i aktywnego odbioru. Na zakończenie chciałbym w kilku słowach odnieść się do krytyki teorii kultury masowej, czyli tych pierwszych teorii, które które omówiliśmy. Przede wszystkim pojawiają się tutaj takie dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze, teoria kultury masowej była tworzona przez, miała charakter właściwie elitarny, a po drugie, w tych pierwszych koncepcjach ignorowano zróżnicowanie kultury masowej i sprzeczności funkcjonujące w jej obrębie. Odnosząc się do pierwszej kwestii, a mianowicie faktu, że teoria kultury masowej miała charakter elitarny, należy tutaj zwrócić uwagę na następujące kwestie. Mianowicie powszechnie badacze zakładali, że kulturę masową, nawet często nieświadomie zakładali, że kulturę masową można oceniać i interpretować z punktu widzenia kultury wysokiej. Często sami ci badacze wywodzili się właśnie z pewnej kultury elitarnej z pewnej grupy elity intelektualnej. Niejako milcząco ten punkt widzenia elit był uznawany w ich teoriach za jedynie słuszną perspektywę oglądu zjawisk kulturowych. Tym samym na pierwszym planie stawiano tutaj estetykę i gusta elit czyli uprzywilejowanych grup społecznych, zakładając, że wszystkie grupy społeczne powinny do tych gustów partycypować, czy się odnosić. Czyli innymi słowy gust estetyczny pewnej wąskiej grupy społecznej stawał się tutaj wzorcem dla wszystkich innych grup społecznych, co oczywiście wiąże się z takim hierarchicznym układem podporządkowania. Innymi słowy, przyjmowano tutaj, pojawiało się tutaj przeświadczenie, że wartości kultury elit mogą służyć ocenie innych wartości i innych grup. Tym samym te wartości elitarne były stawiane tutaj na pierwszym planie jako jedynie słuszne, jedyne, jedynie prawdziwe, natomiast inne warstwy społeczne powinny również pożądać i podążać w kierunku tychże wartości. Czyli innymi słowy przejawiała się w tych teoriach próba narzucenia swoich gustów przez elitę społeczną, przez elitę danego społeczeństwa i usytuowania ich jako jedynie słusznych, prawdziwych no i oczywiście najlepszych. Czyli innymi słowy powszechne było w tych teoriach przeświadczenie, że elita posiada klucz do kulturowych sensów i praw a inne grupy społeczne są niejako w błędzie. Drugim wątkiem, który tutaj często dzisiaj zarzuca się tym pierwszym teoriom kultury masowej, jest ignorowanie zróżnicowania tejże kultury i sprzeczności funkcjonujące w jej obrębie. Dość powszechnie w pierwszych teoriach zakładano, że kultura masowa jest zjawiskiem jednolitym, zuniformizowany. Nie mówiło się o wielu różnych kulturach masowych, tylko raczej o jednym, jednym produkcie. Natomiast należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że kultura masowa jest bytem otwartym na różne gusta, otwartym na różne interpretacje i dzięki temu jest miejscem, w które mogą kształtować na różne sposoby różne grupy społeczne. Jest to głównie kultura, która jest mieszanką różnych wątków i gatunków, tekstów, wyobrażeń, które często mogą przyczynić się do generowania różnego rodzaju napięć społecznych albo sprzyjać nawet yy, myśleniu, tak? krytyce społecznej. To też współczesne teorie odchodzą już od yy, tak jednoznacznego postrzegania kultury masowej, nie postrzegają jej również w tych bardzo pejoratywnych kryteriach, jako kultury ogłupiającej, kultury niebezpiecznej czy nastawionej na manipulację. Coraz częściej podkreśla się tu aktywną rolę odbiorców w procesie kształtowania znaczeń kulturowych i między innymi dlatego Współcześnie coraz częściej świadomi badacze, kulturoznawcy używają raczej terminu kultura popularna, który już nie ma takiego ładunku negatywnych znaczeń, a raczej zwraca uwagę na inne, na inne zjawiska. O tych problemach będę jeszcze szerzej mówił w kolejnych wykładach. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam do dyskusji na forum internetowym. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to proszę również do mnie pisać na adres e-mail radoslavbomba.gmail.com. Dziękuję bardzo.